Zagajniki o krótkiej rotacji to temat, który zaczyna interesować niektórych rolników, szczególnie tutaj podczas targów w ostrudzie. W kilku miejscach była o tym mowa, bo to nie tylko sprawa jest dochodowa, ale również w nowej wspólnej polityce rolnej są przewidziane określone instrumenty związane z zagajnikami o krótkiej rotacji. Na ten temat rozmawiam z Piotrem Turowskim, zastępcą kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostródzie. Panie Piotrze, jakie to mechanizmy są przygotowane dla tych, którzy chcą zrobić zagajnik o krótkiej rotacji? Kilkuletni, góra ośmioletni. Przede wszystkim zacznijmy od jakby scharakteryzowania, wymienienia tych gatunków drzew, które, które będą objęte płatnościami, bo rzeczywiście do zagajników o krótkiej rotacji będzie przysługiwała jednolita płatność obszarowa, Rzeczywiście są to gatunki drzew topola, brzoza oraz wieżba, z tym, że są dwa różne okresy upraw czy, czy, czy okresów, w których trzeba, trzeba te, te drzewa ściąć po prostu, przyciąć, tak? W przypadku brzozy jest to dziesięcioletni okres, w przypadku wierzby i topoli to jest ośmioletni okres. Jakie, jakie korzyści dodatkowe? Teren ten jest uznawany też za element krajobrazu kwalifikowany pod teren proekologiczny. Czyli wracamy znowu do płatności na zazielenianie, gdzie, gdzie jedną z praktyk, którą trzeba wypełniać, to jest dla gospodarstwa poziom 15 hektarów gruntów ornych przeznaczenie 5% na tereny proekologiczne. I tak. Czyli przy naszym gospodarstwie takim powiedzmy średnim 20 hektarowym będzie to 1 hektar. W przypadku gospodarstwa 20 hektarowego rzeczywiście 20 hektarów gruntów ornych należy przeznaczyć wtedy 1 hektar gruntów ornych, czyli te 5% na tereny proekologiczne i teraz taki zagajnik o krótkiej rotacji rzeczywiście będzie traktowany jako taki obszar z tym, że biorąc pod uwagę współczynniki konwersji i współczynniki ważenia określone w rozporządzeniu unijnym, które, które pozwala nam uznać ten teren za obszar proekologiczny, należy pamiętać, że każdy hektar zagajnika o krótkiej rotacji to jest 30 arów obszaru proekologicznego. Czyli w przypadku tego naszego 20-hektarowego gospodarstwa, gdyby dane gospodarstwo chciało mieć ten jeden hektar obszaru proekologicznego porośniętego zagajnikami o krótkiej rotacji, musiałoby to być nieco ponad 3 hektary zagajnika o krótkiej rotacji. No ale wtedy już sam zagajnik zaczyna stawać się coraz bardziej kuszący i opłacalny. Oczywiście, coraz częściej słyszymy o korzyściach, które płyną. z, Wiadomo, bardzo, bardzo szybki przyrost jest. Tych, specjalnie te gatunki drzew wybrane są tak, gdyż ten przyrost jest e, naprawdę dynamiczny, dość, dość szybki. Więc e, w momencie promowania coraz to szerszej gamy odnawialnych źródeł energii, e, rzeczywiście może to być zachęta i często jest zachęta ze strony, różnych podmiotów do tego, aby obsiewać swoje grunty, również z zagajnikami o krótkiej rotacji. Z tych trzech gatunków, które Pan wymienił, czyli brzoza, topola, wieżba, no to z wieżbą rolnicy mają dość niemiłe doświadczenia pomni sytuacji z wierzbą energetyczną. Brzoza to przeznaczona chyba głównie na drewno opałowe, drewno kominkowe, coraz bardziej opłacalny segment, a topola to zarówno przecież na opał, na zręb, jak i na papier można uprawiać. Czy przepisy w jakiś sposób określają, jakie ma być przeznaczenie takiej uprawy? Nie, w przypadku jednolitej płatności obszarowej, czy też zaliczenia tego terenu pod tereny proekologiczne, nie jest w żaden sposób wymagane jakieś konkretne przeznaczenie materiału, który później powstaje po ścięciu, tak? Więc nie, nie ma takiego przepisu, który by w jakikolwiek sposób nakazywał przeznaczenie tego, tego już materiału, który się uzyska. A minimalna ilość? Jest jakiś minimalny obszar, żeby to się w ogóle wliczało? Żeby za działkę rolną uznajemy każdy obszar porośnięty tym zagranicznym, Gajnikiem, jeżeli on ma w swojej powieści co najmniej 10 arów, czyli dziesięcioarowy zagajnik jest już traktowany jako działka, do której przysługuje płatność e, jednolita. Czyli jeśli e, rolnik... E, pozbiera sobie te swoje 5% tutaj stawy, tutaj zagajnik o krótkiej rotacji, tam jeszcze jakiś inny element, to chyba znalezienie tych 5% areału jest stosunkowo proste. W zależności oczywiście od ilości wymaganych hektarów, no są gospodarstwa 20 hektarowe i 200, więc każdy będzie, każdy będzie traktował po swojemu, czy to jest dużo, czy mało, ale rzeczywiście nawet na szkoleniach, gdy przedstawiamy jakie elementy krajobrazu są wliczane, jakie są ich przeliczniki, podajemy na konkretnych przykładach w kalkulatorach, większość rolników faktycznie przyznaje, że no nie jest taki diabeł straszny, jak go malują.